Nie Zorro, bo ja bym tak chciał przemielić taki jeden temat, ale wie Pan, tak konkretnie, na bogato. Jedziemy z tym koksem. Dobry wieczór, witamy serdecznie w kolejnym, bo już w 49. epizodzie Mielenia ze Zorem na bogato. A zazwyczaj otrzymujecie Państwo nowy materiał we wtorek, tym razem jednak z jednodniowym opóźnieniem. Przyznam, bez bicia, wina jest po mojej stronie. Przyczyny? No, wypada się usprawiedliwić. Proszę Państwa, no, zbliża się ten magiczny okres w życiu każdego działu finansów, w każdej firmie. Ten okres nazywa się koniec miesiąca. I dlaczego jest to czas magiczny? Ponieważ no, takich cudów, jakie mają miejsce w, kresach, w trakcie trwania tego okresu, nie widuje się często. Niestety trzeba to przeboleć. Taka jest rzeczywistość. Takie są realia. No, ale skoro już wspomniałem o finansach, no to myślę, że możemy pociągnąć ten temat dalej, czyli w dzisiejszym odcinku Duet ze Zorro i Enemy będzie rozmawiać o finansowej samoobronie. Ponieważ wydawałoby się, że banki mają być postoją tych finansowych, a tymczasem jest zupełnie na odwrót. I tutaj na sam początek powiem Państwu, rozpoczniemy pewnego rodzaju sprawę, śledztwo, Sprawę znikających pieniędzy z konta bankowego. Postaramy się to pociągnąć przez pewien czas, postaramy się mówić Państwu o postępach. To będzie taka przy okazji nauka. W jaki sposób poradzić sobie w sytuacji, gdy posiadacie Państwo na przykład jakieś środki na koncie bankowym, po czym te środki nagle z niewyjaśnionych powodów znikają, a bank udaje że nic się nie stało. Także proszę śledzić nas uważnie, będziemy omawiać ten przypadek w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu odcinków, będziemy próbowali go rozwijać, będziemy tego troszeczkę badać. Przyznam szczerze, że będzie to ciekawe ćwiczenie, bo to będzie również ćwiczenie na żywo, powiedzmy, nie tylko, nie tylko umysłowe, ale będzie to dotyczyć, będzie, będzie to po prostu relacja, nazwijmy to, z wydarzenia. Także zostańcie Państwo z nami. <śmiech> Zabrzmiałem jak speaker radiowy. I jeszcze, jeszcze jedno ogłoszenie parafialne na sam początek. Jak Państwo wiecie, na 1 grudnia mamy zaplanowany kolejny odcinek naszego webinaru, czyli pieniądz w czasach zarazy. Tym razem to będzie z dopiskiem summa jakiego miesiąca? To już chyba summa listopada. Tak, 1 grudnia, no to summa listopada. I proszę Państwa, ponieważ, ponieważ cena aktywa, w którym upraszamy o płatność ostatnimi czasy, poszła w górę, po czym Zorro notabene informował swoich czytelników i również wszystkich zainteresowanych kilkanaście miesięcy już wstecz, dawno, dawno temu, no to chcielibyśmy poinformować, że zapisy na webinar pieniądz w czasach zarazy, suma listopada, obniżamy tutaj kwotę zapisu do 0,08 etereum, więc jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, a gorąco zachęcamy, to zapraszamy do kontaktu na fajda Piewczaza, który znajdziecie Państwo poniżej w komentarzach pod tym nagraniem. Eee, no i mam nadzieję, że ostateczny produkt znajdzie uznanie w Państwa oczach. No dobrze. Więc zacznijmy ten temat. Zacznijmy w takim razie temat, yy, temat finansowej samoobrony, czyli czy banki, czy banki są w stanie ukraść, mówiąc brzydko, pieniądze? To no, są takie Sądzę sądzę, z osobistych doświadczeń jak najbardziej to przecież robią. I to nie od dziś, tylko od zawsze. Wypisując różne fikuśne tytuły na tak zwanym statemencie na końcu rozliczenia. To się nazywa rachunek, no ale to jest mniej więcej to samo. Czyli mamy e, balance statement ustalenie salda. Hmm. I tam się różne fikuśne rzeczy pojawiają, że to i tamto zaliczono na dobro albo w koszty. O. No i wychodzi na końcu zero, <śmiech> proszę pana, jak zwykle, e, no bo bank przecież tylko z, z, robi buchalterię e, i służy swoją pomocą jako pośrednik. Tak naprawdę on tylko to wszystko liczy, liczy, liczy, a sam w tym jakby nie uczestniczy. E, Dlatego m.in. jest specjalnie traktowany w sensie prawa podatkowego i ma specjalne przywileje w obiegu gospodarczym. No i jest też jedynym e, źródłem obrotu finansowego, gdzie pojawiają się nowe pieniądze bez żadnych fizycznych podstaw i bez żadnych obciążeń fiskalnych. To jest jedyny taki przypadek w obrocie finansowym, gdzie ktoś emituje coś no i nie ma przy tym podatku. No, stąd się bierze na przykład pojęcie kredytu. Kredyt pojawia się w obrocie gospodarczym jako podstawowy wehikuł, motor, e, wszystkich innych transakcji finansowych, ale nie jest obciążony podatkiem Podatkowany jest tylko teoretyczny zysk banku, jako instytucji finansowej, kiedy ten zysk wykaże w liczeniu kosztów, ale nie w momencie tej najważniejszej transakcji, czyli kredytu, którym jesteś obciążony ty, kredytobiorca. Przychodzisz po pieniądz, tak? pożyczasz go, a bank ci go tworzy. Będz! Na podstawie samej umowy kredytowej tworzy ten pieniądz i przelewa Ci na konto. A następnie w efekcie tej, tej operacji kredytowej, księgowej, z lustrzanym jej odbiciem jest żądanie do konta głównego tzw. rezerw finansowych w centrali banku o odpowiednią adjustację konta rezerw w banku centralnym tak żeby um, uczynić zadość sprawdzanym regularnie wymogom nadzoru finansowego gdzie są te pułapy bezpieczeństwa finansowego ile rezerw musi być posiadać dany bank komercyjny na zabezpieczenie jego kredytów w banku centralnym no i jeżeli w wyniku takiego dużego kredytu występuje brak ty, tych rezerw no to stosowna komórka w banku komercyjnym występuje o dodatkowe rezerwy w banku centralnym i to jest drogą elektroniczną natychmiast wykonywane. Po kursie na bieżąco, przecież aktualizowanym przez Narodowy Bank Polski i inne banki centralne w podobny sposób, jest bieżąca stopa, kredytowa, wiodąca banku centralnego dla banków komercyjnych, obecnie w Polsce, w świecie rozwiniętym, w Stanach Zjednoczonych, w Unii Europejskiej, w okolicach zera, a w niektórych miejscach nawet poniżej zera, czyli, że banki komercyjne dostają pieniądz, ten rezerwowy z banku centralnego po kursie zerowym, albo bliskim, albo czasami nawet ujemnym. No, tak to wygląda. Czyli, że pieniądz, który ty, o który ty zabiegasz, pokazując wszystkie tam papiery, dokumenty razem z aktem urodzenia, prawda, i tymi wekslami odteściowej i zabezpieczeniami różnymi na twoim wynagrodzeniu i na innym mieniu nieruchomym, które posiadasz do tego kredytu, to tak ten bank komercyjny tak naprawdę tobie nie daje nic. Tylko ten pieniądz właśnie przelewa go i masz na koncie jako kredyt. No i musisz go potem co miesiąc spłacać. Ale jakie zabezpieczenie ma ten bank komercyjny, aby ten kredyt utworzyć dla Ciebie? No ma te rezerwy w banku centralnym. Wedle ustalonego pułapu rezerw przez ministra finansów. No i to jest zazwyczaj około 10, to znaczy 10%, albo razy 10, taki mnożnik kredytowy, żeby utworzyć kredyt 100 dla klientów, to bank komercyjny powinien mieć bufor, rezerw w banku centralnym, 10 minimalny. To jest mnożnik razy 10. No, w wielu bankach jest on piętrowo oczywiście stosowany do wielu różnych wehikułów i czasami w porywach wynosi, jak na przykład w Deutsche Banku, jak dobrze się temu przyjrzeć na bilansie, 48 albo 52, w zależności od tego, jak to się wyliczy. No. Mnożnik kredytowy to znaczy co? No to znaczy, że ten bufor tak kapitałowy w banku centralnym wynosi tak naprawdę około nie 10%, tylko 4%, albo 3,5% efektywnie Albo 2% i tu podnosi się włos na głowie. Jak to 2%? No, no tak, jakby wziąć pod uwagę wszystkie operacje, które bank kredytuje, no to ma bufor kapitałowy w banku centralnym 2% i w dodatku ten bufor jest teoretyczny, bo on jest pożyczony. Naprawdę jest pożyczony, bo w banku centralnym to widnieje na rachunku winien czyli to jest pożyczony w banku centralnym pieniądz na jakiś tam procent znikomy obecnie zerowy i to wszystko to jest całe zabezpieczenie banku na te operacje a ty masz zabezpieczenie całego swojego dorobku życiowego teściowej, weksle, różne inne poręczenia często swojej rodziny jak przestanie spłacać no to zlicytują twoją teściową no, czyli tak jakby ta zabawa jest mocno no, no, wyraźnie niesymetryczna i, i biegnie zawsze w jedną stronę. No to, to tak dokładnie jak w kasynie. Mhm. Kasyno zawsze wygrywa, bo tak są stworzone reguły. Aha, tak działa matematyka, no zgadza się. No, czyli, że w tym obiegu gospodarczym szansy w walce z bankami, no, masz niewiele. No, taka jest prawda. Ale przecież nas to całkowicie nie poraża i nie przewraca, bo teoretycznie żyjemy w państwie demokratycznym oraz państwie prawnym i reguły jakieś obowiązują. Wobec tego staramy się doprowadzać do takiej sytuacji względnej równowagi, gdzie banki są równoprawnymi wobec nas kontrahentami i traktują nas jako równoprawnych kontrahentów, właśnie klientów. Co jest oczywistą bzdurą, bo przecież bank, który operuje miliardami, nie jest żadnym równoprawnym kontrahentem dla Kowalskiego, który operuje kwotą 100 tysięcy złotych. No, ewidentna bzdura. Już po uwzględnieniu w ogóle tych wymogów rezerwowych w Banku Centralnym, no to dochodzimy do przekonania, że to sam ten pomysł był poroniony, bo to nie na tym polega, ale złudzenie prawne wciąż u nas pokutuje, no i chcielibyśmy widzieć coś takiego, sprawiedliwość społeczną, że o, przychodzę i mam równe prawa z moim kontrahentem, od którego pożyczyłem pieniądze, Mało tego, chciałbym mieć co najmniej równe prawa w sytuacji, w której powierzyłem bankowi swoje własne pieniądze. No ale to też nie ma miejsca, bo się okazuje, że są liczne sytuacje, gdy powierzam bankowi swoje pieniądze, a ten nie poczuwa się do żadnej, dosłownie, żadnej odpowiedzialności za to, co mu powierzyłem i stwierdza, puf, it's gone, znikło. Następny proszę. W tym momencie świecą nam się oczy i mówimy zaraz, kurde, co tu się dzieje? No właśnie, nastąpiły czary finansowe. No właśnie i tutaj Zoro właśnie nawiązał do tego, o czym Państwu mówiłem na samym początku, czyli do tej sprawy, którą będziemy rozwijać w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni. Ja ze swojej strony chciałbym dodać, skoro już mówimy o depozytach banków komercyjnych i inwestycyjnych w bankach centralnych, no to oczywiście tutaj są odpowiednie wymogi depozytowe, one zostały ustalone, są ustalane przy, po kolei przez kolejne układy Bazylea. Aktualnie jest Bazylea 3, i w 2019 roku, w połowie 2019 roku, weszła dosyć interesująca zmiana, ponieważ rodzaje tutaj tych depozytów są, były dotychczas podzielone na trzy kategorie zwane Tier 1, Tier 2, Tier 3. Tier 1, czyli poziom pierwszy, to był ten najważniejszy. Tutaj w jego skład wchodziły obligacje rządowe i gotówka, no przede wszystkim amerykański dolar. Od połowy 2019 roku zmieniono ten rozkład, czyli tier 1 to są powyższe plus złoty bulion. No i tier 2 pozostałe tak zwane, yy, powiedzmy, aktywa, którym można mniej zaufać. Więc z jednej strony... Z jednej strony złoto nagle trafiło do tej wyższej kategorii, no, zapewne chodziło o poprawienie płynności tutaj. No ale oczywiście dało to wiatru w żagle zwolennikom złota fizycznego. No Dlaczego wspominam o tych poziomach? Ponieważ y, te poziomy, właśnie y, aktywa z poziomu pierwszego, y, to są raczej aktywa właśnie, które trzeba, które trzeba mieć y, w banku centralnym. Y, BIS, czyli Bank Rozliczeń Międzynarodowych, co roku publik publikuje listę globalnych banków ważnych dla stabilności systemu. Taka lista nazywa się G-SIB I y, od tych banków wymaga się poza powiedzmy, poza y, wymogami lokalnych jurysdykcji, wymaga się jeszcze dodatkowych buforów kapitałowych właśnie wyrażonych w tier 1, czyli w tym poziomie pierwszym. Ponieważ ich, Dlaczego? No, ponieważ ich ewentualny upadek może stworzyć zagrożenie dla globalnego systemu finansowego. tak? Yy, I patrząc na taką listę, właśnie na listę GSIB z listopada 2020 roku, podam Państwu tutaj kilka przykładów, no to dla przykładu hiszpański Santander, czy włoski Unicredit, czy amerykański niesławny Wells Fargo, dodatkowy 1%, 1,5% dodatkowego depozytu Bank of America, czy na przykład BNP Paribas, Barclays i 2%, no to Citigroup, HSBC i JP Morgan Chase. W przypadku JP Morgan Chase, z tego co kojarzę, to jest tak naprawdę spadek w przeciągu chyba roku, bo on jeszcze wcześniej był w tej wyższej jeszcze kategorii, gdzie wymagane było 2,5%. Natomiast no, należy pamiętać, tak jak Zoro oczywiście tutaj wspomniał, że mm, wymogi jakie mają banki, a wymogi, które są, których wymaga się od zwykłego Kowalskiego, no to dwie tak naprawdę zupełnie inne sprawy. Załóżmy, ja jako typowy Kowalski tak? idę do banku i mam tak naprawdę opcję zrobienia depozytu dwojakiego rodzaju depozytu. Depozytu czasowego i depozytu popytowego. Depozyt popytowy to jest zwyczajne, konwencjonalne konto bankowe. Mam kartę bankomatową Dokonuję sobie wypłat, na to konto przychodzi mi pensja, zwyczajne po prostu konto na wydatki codzienne, tak? Mogę wydać, wyciągnąć z niego pieniądze w dowolnym momencie. Natomiast depozyty czasowe, no to są to depozyty już ustalone na odpowiedni rodzaj czasu, zazwyczaj płacą ustaloną, ustalony procent za trzymanie środków. Takimi przykładami są akurat w anglojęzycznym świecie no to certificate of deposit. W Polsce będzie to zwykła po prostu loka, normalna lokata. Natomiast no, niestety według legislacji no, myliłby się ten kto uważałby że że, że że są to nasze pieniądze nasze, czyli depozytariuszy, czyli wpłacamy pieniądze do banku, tak? No niestety okazuje się że nie. Dlaczego? Proszę Państwa, ponieważ depozyty, które wpłacamy do banku, czyli pieniądze na przykład nasze oszczędności, są to tak zwane depozyty niezabezpieczone. Podchodzą one pod taką kategorię. W wypadku, no tutaj jest, tutaj jest kilka rodzajów tego depozytów. No w wypadku właśnie Kowalskiego są to depozyty niezabezpieczone. W momencie, w momencie dla przykładu problemów płynnościowych banku, w przypadku dokonania bail-inu, zabezpieczenia przez bank części naszych depozytów, no to okaże się, że zwyczajny Kowalski nie będzie pierwszy do. Do, powiedzmy do zwrotu do wypłaty pieniędzy, ponieważ no, tutaj derywatywy bankowe, czyli te sławne, niesławne, derywaty, przepraszam, zakłady drugiego, trzeciego i dalszych stopni, one nie są zapisywane w GAAP na balance sheets banków. One są w tej sytuacji nadrzędnymi do spłaty. One są określane jako first in line secured creditors, czyli to one są pierwszym aktywem, które bank mający problemy musi spłacać. Dopiero po spłacie tego typu zobowiązań, jeżeli zostaną jakieś smutne resztki, no to wtedy jesteśmy w kolejności my, czyli yy, niezabezpieczeni, nieubezpieczeni pożyczkodawcy. No, oczywiście, oczywiście tutaj jeszcze, jeszcze parę zdań, tylko powiem o funduszach gwarancyjnych, oczywiście tutaj mamy do czynienia również y, z lokalnymi dla każdego kraju funduszami gwarancji bankowych, tak. Y, tutaj często jak się wchodzi do banku, no to na umowach, które podpisujemy, czy, y, czy nawet na szybach pojawia się naklejka, że o tutaj bank jest członkiem funduszu gwarancji bankowej czy jak to się nazywa w zależności od kraju no i twoje środki są bezpieczne no tak i nie ponieważ w wypadku Stanów Zjednoczonych e, dla przykładu jest to kwota 250 tysięcy, znaczy może inaczej e, FDIC, tak się nazywa ten fundusz bankowy amerykański, on nie ma wystarczająco funduszy. Według danych z 2019 roku on może spłacić depozytariuszy trzech dużych banków amerykańskich i koniec. A notabene liczba amerykańskich instytucji finansowych mających zabezpieczenie w FDIC zmniejsza się. Czyli w momencie, kiedy Clinton kasował Glass-Steagall Act, to było 10 tysięcy podmiotów inwestycyjno-bankowo-finansowych, a z końcem 19 roku jest ich już o połowę mniej. Jak wygląda, sytuacja, jak wygląda ta sytuacja? FDIC posiada taką ilość środków, że na każde 100 dolarów zdeponowane w banku amerykańskim jest w stanie spłacić państwu około dolara. W zależności od, od, od, od okresu, kiedy sprawdzamy te dane, to będzie dolar 17, $1, 34, czasem nawet 70 centów. Więc sytuacja jest smutna. I straszna. Pamiętamy, jak w 2008 roku kongres stworzył specjalne prawa, kongres amerykański, tak, aby przeprowadzić bailout. Wtedy to był bailout jeszcze w wartości 700 miliardów dolarów, tak? No FDIC amerykański nie posiada, nigdy nie będzie posiadać takich, takich, takich funduszy. Pan Thomas Henning w 2014 roku w wywiadzie dla Los Angeles Times to jest pan, który był wiceprzewodniczącym w, tamty... w tamtym gorącym okresie. Powiedział, że aktywa wynoszą 11 trylionów, do derywatywy 4 tryliony, a w tym czasie FDIC miał zdeponowane na swoich kontach 54 miliardy dolarów. Innymi słowy, kto pierwszy, ten lepszy. A kto pierwszy? Depozyty zabezpieczone. Na podstawie jakichś konkretnych umów no, do tych należy, do tego grona należą instytucje finansowe, bankowe, które zawierają z tymi konkretnymi bankami różnego rodzaju umowy dżentelmeńskie e, na temat pochodnych, czyli na przykład na temat stóp procentowych. Nam się wydaje, że te stopy prostowe będą wyższe, a nam się wydaje, że będą niższe, to zawieramy kontrakt na 100 miliardów z zapisem, że od tej kwoty płacimy ileś tam prowizji na zabezpieczenie tego kontraktu. To jest ta kwota kontraktowa typu na przykład ćwierć procenta. No. no ćwierć procenta ze 100 miliardów to jest spora kwota. Ona wpływa na konto jednego z banków i to jest podstawa tego kontraktu. Ale kiedy dojdzie do jego realizacji za kilka lat, no to się może okazać, że ten drugi musi hm, zapłacić premię. E, na przykład ileś tam procent od różnicy umówionych e, stawek e, procentowych, no bo one na no, rynku wyglądają inaczej niż się wydawało tym dwóm kontrahentom i teraz trzeba zapłacić premię w wysokości na przykład 10 miliardów. O. No i. Bank kontrahent mówi, ale ja takiej kwoty nie mam, no to trudno, ogłaszaj niewypłacalność, nas to nie interesuje, 10 miliardów się należy, dawaj forse. no to bank ogłasza niewypłacalność i drugi bank jest pierwszy w kolejce, z masy upadłościowej dostaje 10 miliardów, a reszta tak zwanych wierzycieli czeka w kolejce i mówi, zaraz, a co dla nas zostało, no i patrzą tam w tych książkach, niewiele zostało macie tam z depozytów jeszcze możecie się pożywić zostało w depozytach 10 milionów no ale depozyty to przecież podobno własność depozytariuszy tych oszczędności tych posiadaczy kont oszczędnościowych no nie ustawodawstwo angielskie jak i później światowe czyli dyrektywa europejska, która to reguluje, mówi, jednoznacznie rozstrzyga wątpliwości, że właścicielem jest ten, kto posiada Czyli, że właścicielem środków w szczególności płynnych jest ten, kto je ma. Czyli bank, jeżeli wpłaciłeś pieniądze na konto banku, które nosi Twoje imię i nazwisko, to nie znaczy, że to są Twoje pieniądze. To znaczy tylko tyle, że bank przechowuje je w szufladce z Twoim imieniem i nazwiskiem, ale one są od momentu wpłaty własnością banku. I może on tą kwotą jako swoją własnością rozporządzać wedle własnego widzimisię na swoje ryzyko, ale w Twoim imieniu, no bo zawarł z Tobą umowę o wypłatę depozytu na każde żądanie. Może się okazać, że na Twoje żądanie bank odpowie, że przepraszamy Pana, ale nie mamy Pańskiego płaszcza i co Pan nam zrobi? No nie mamy w banku pieniędzy, nie możemy wypłacić. No i co Pan nam zrobi? No nic Pan nam nie może zrobić, bo ogólne warunki umowy drobnym drukiem to zabezpieczają, a europejska ustawa o bezpieczeństwie finansowym, to precyzuje, że istotnie bank jest właścicielem tych pieniędzy i może nam w każdej chwili odmówić wypłaty, oczywiście podając stosowne, wystarczające przyczyny. I w ten sposób na przykład może odmówić wypłaty gotówki w oddziale banku, bo jej nie ma. I przychodzisz i chcesz Wypłaty moich środków. Proszę tutaj wypłacić 200 tysięcy gotówką. A oni mówią, nie proszę pana. Nie mamy takiej kwoty. Możemy ją przywieźć z skarbca w banku, w naszym centralnym oddziale, dopiero za trzy dni. A dzisiaj nie mamy. No i co pan nam zrobi? Nic pan nam nie zrobi. Możemy dokonać transakcji elektronicznie, ale gotówką dopiero za trzy dni. Ale... Zaznaczamy, że przepisy mogą się zmienić i na przykład w przyszłym miesiącu możemy ograniczyć wypłaty gotówkowe do 5 tysięcy albo w ogóle do zera. I też Pan nam nic nie zrobi, bo to są nasze wewnętrzne przepisy. Mm -hmm. To nie znaczy, że Panu zarekwirowaliśmy Pańskie pieniądze. Po prostu nie mamy technicznej możliwości wypłaty gotówki. To wszystko. Żegnamy. Proszę następny tym, że też zależy od jurysdykcji, od kraju, powiedzmy, z czym tutaj, y, który obywatel zostanie. Poda tutaj mam dwa zupełnie właśnie różne przykłady odnoszące się do tego, co Zoro mówił. E, w Stanach Zjednoczonych, dla przykładu, e, klient banku ma przynajmniej możliwość, ma przynajmniej szansę otrzymania w zamian za swój depozyt dokumentu IOU, czyli dokumentu dłużnego, który może zostać przedłużony w papier dłużny, czyli mowa o obligacji bankowej. Gratulacje, stałeś się właśnie no, nie stakeholderem, nie udziałowcem, nie jesteś, nie, przepraszam, nie shareholderem, jesteś stakeholderem, tym, tym, tym, który ma się dorzucić do koszyka i siedzieć cicho. A zatem w zamian za zdeponowane na przykład x tysięcy twoich amerykańskich fiatów, będziesz obywatelu teraz posiadać x akcji swojego banku, które notabene ze względu na nagły, skokowy przyrost ich liczby oraz znaną ogólnie kiepską sytuację banku, no jak myślisz, pójdą do góry czy pójdą w dół? W Stanach Zjednoczonych jest to jest to częścią legislacji od roku 2014, chociaż to jest, powiedzmy, wyciągnięcie historii od środka, ponieważ temat właśnie bail-inu, czyli wypłacania od wewnątrz, zabezpieczania, od o, wy wy wykupywania od wewnątrz, był tematem, który po, w okolicy ostatniego kryzysu finansowego był rozpatrywany przez BIS oraz przez G20. W Stanach Zjednoczonych ustawa Dodd-Frank, sławna głównie z punktu z tak zwanej Volcker Rule, czyli zasady, zasady, która nawet niedawno została wyeliminowana, która zabraniała bankom wchodzenia w, częściowo w spekulatywne, spekulacyjne inwestycje i nazwana na cześć byłego szefa Fed, Paula. Volkera. W każdym razie ustawa Dodd-Act yy, w pewnym punkcie, właściwie w preambule mówi, że będzie chronić amerykańskich podatników poprzez niedopuszczanie w przyszłości do bail-outów, czyli wykupu przez, yy, przez, przez, yy, przez rząd, czyli równie dobrze przez pieniądze podatników, ale zrobi to nakładając obowiązek wykupu na posiadaczy udziałów, długów i innych niezabezpieczonych wierzycieli. Czyli klient będący depozytariuszem, czyli będąc jednocześnie niezabezpieczonym wierzycielem, czyli 2 plus 2 równa się 4 i wszystko już wiemy. Dodatkowo no tutaj w 2014 roku Rada Stabilności Finansowej FED, czyli FSB, wprowadziła właśnie zestaw kluczowych atrybutów narzędzi dotyczących bail-inów, stał za tym bis oczywiście. No i nie należy też zapomnieć o tym, kto jest, która jaka osoba jest uznawana za architekta i właściwie za matkę chrzestną całego pomysłu związanego z bail-inami. A jest to nasza aktualna głowa Europejskiego Banku Centralnego, pani Christine Lagarde. No właśnie to nazwisko jest tu kluczowe, bo jej życiorys wiele mówi, a jej przemówienia mówią jeszcze więcej, jeżeli się w niej dobrze wczytać i przysłuchać. Zwłaszcza przesłuchanie jest niepowtarzalną, niepowtarzalnym przeżyciem, powiedzmy, intelektualnym, bo daje dodatkowe wskazówki co do tego, jak to się naprawdę odbywa. No ale to zostawiam Twojemu osobistemu doświadczeniu. A jeżeli chodzi o jej życiorys i o to, co zrobił Europejski Bank Centralny, to po prostu zastosował się do wskazówek BIS-u, co do tej konwergencji i do synchronizacji działań bezpiecznościowych banków centralnych. No i teraz w całym świecie, już nie tylko w świecie rozwiniętym, ale powszechnie w całym świecie mamy te same reguły obowiązujące totalnie. Czyli, że jeżeli nastąpi jakiś większy kryzys przetestowany już na Cyprze, ja to nazywam regułami cypryjskimi, czyli nazywam to cypryzacją bankową, jeżeli jakaś duża instytucja finansowa upadnie, to wiemy z absolutną pewnością, że legislacja ostrożnościowa banków już musi doprowadzić do kaskadowej upadłości innych instytucji powiązanych i do powszechnego ogłaszania bail-inów, czyli tego, co miało miejsce na Cyprze. Polegało to na tym, że banki, do których ustawiały się kolejki wierzycieli, czyli właścicieli kont bankowych, nie otrzymywali swoich pieniędzy, no bo są przepisy, no i bank upadł i są w kolejce tysięcy wierzycieli jako e, w, wierzyciele klasy drugiej, nie uprzywilejowani, bez żadnych zabezpieczeń. No i jeżeli coś zostanie z pierwszej tury podziału łupów, no to oni wtedy między sobą solidarnie się tym, tą padliną podzielą i tyle im zostanie wypłacone. Tak to się odbyło na Cyprze, trwało to miesiącami i okazało się politycznym i finansowym sukcesem, bo nie było tam rewolucji. Wszyscy grzecznie przyjęli nadzwyczajne metody policyjne temu towarzyszące jako coś oczywistego i nie dającego się przeskoczyć. No bo trzeba żyć, no i 100 euro tygodniowo wypłaty z bankomatu musi nam wystarczyć. Powstał drugi obiekt finansowy, gospodarczy, szara, czarna strefa, zwłaszcza handel w barterze, oliwki za osła, za transport, za różne usługi osobiste typu fryzjer, typu, no już nie wymieniajmy wszystkich zawodów, powszechnie, że tak powiem, Cieszących się powszechną aprobatą w takich warunkach. To miało miejsce, zostało przetrenowane i system bankowy przetrwał. I nadal jest w strefie euro. Zauważ. No, bo spełnił wszystkie dyrektywy europejskie i unijne, które zostały zsynchronizowane i wszędzie obecnie w świecie są takie same. Owszem, lokalnie są inne instytucje nadzoru bankowego i tego, tych zabezpieczeń bankowych. W Polsce istnieje bankowy fundusz gwarancyjny, który notabene został kilka lat temu wyczyszczony do zera przez aferę Ambergold i banki spółdzielcze, to był Wołomin i parę innych banków, które wszystkie rezerwy zgromadzone przez ostatnie kilkanaście lat po prostu wyczyściły, bo Bankowy Fundusz Gwarancyjny tak przypadkowo się złożyło. Musiał ca cały swój kapitał wyłożyć na gwarantowane wypłaty dla e, pokrzywdzonych klientów, tych oszukanych banków spółdzielczych i te pieniądze legalnie wypłacono w formie odszkodowań, zwolnionych tak między nami od podatku, więc no więc to załatwiło kilka rzeczy na raz, w każdym razie kilka miliardów poszło w komin, bankowy fundusz gwarancyjny od początku zbiera swoje fundusze na wypadek ewentualnej kolejnej porażki poślizgu dużej wywrotki w systemie bankowym polskim. No i stąd kilka wniosków wypływa dla nas, skoro Polska kilka lat temu wprowadziła te dyrektywy unijne, czyli ten cypryski, cypryjski model bezpieczeństwa finansowego, bo tak ta ustawa, ta dyrektywa, taką nazwę nosi, bezpieczeństwa finansowego. To z naszym osobistym bezpieczeństwem nie ma nic wspólnego, bo po prostu wrzuca nas do piwnicy tych właścicieli, teoretycznych właścicieli kapitału, który zanosimy do banku, wrzuca nas do piwnicy i zrównuje w prawach z dostawcami pizzy i wszystkich innych usług dodanego oddziału bankowego. Tak to wygląda w praktyce. i Jest mocno oburzające, niemniej stało się faktem powszechnym na świecie. Media o tym milczą. E, z, z organizacje finansowe mówią, że no, taki był wymóg w chwili, nie można było inaczej, musieliśmy to zrobić. No i nikt nie wyciąga dalej idących wniosków. One są takie, że gdy nastąpi jakiś poważniejszy kryzys, a jak wiemy, podskórnie jest on nieunikniony, w szczególności w czasach tak zwanego Great Resetu z Davos, no to Twoje pieniążki w banku są po prostu stricte teoretyczne, bo są niezabezpieczonym roszczeniem wobec banku. Tyle i tylko tyle. Bank się umówił z Tobą, że na Twoim rachunku obrotowym, czyli Avista, wypłacić na każde żądanie każdą kwotę. Tak się z Tobą umówił. Ale są warunki nadzwyczajne, które tę umowę anulują. Siła wyższa, rewolucja, brak płynności w systemie, trudności techniczne i W każdej chwili te wypłaty mogą zostać w dowolnej formie i w dowolny sposób ograniczone. Bo wprawdzie mamy Pańskie pieniądze i nic się z nimi nie stało ale nie możemy w tej chwili ich panu wypłacić. Czyli pan te pieniądze ma, ale tylko teoretycznie. E, tutaj należy dodać, że to nie jest tak, że tylko i wyłącznie scenariusz cypryjski nam się przydarzył w Europie. Zresztą scenariusz cypryjski postaramy się, mam nadzieję, za chwilkę troszeczkę dogłębniej omówić. omówić ale mieliśmy już do czynienia z różnego formami bejlinów w różnych miejscach naszego kontynentu, w tym również w Polsce. W styczniu tego roku, roku pańskiego 20., Podkarpacki Bank Spółdzielczy przejął właśnie część funduszy swoich depozytariuszy. Najwięcej straciły na tym, co prawda, samorządy, które miały konta w banku, nieco mniej firmy. No, powiedzmy tak, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, która oparta jest oczywiście częściowo, w dużej mierze o prawodawstwo unijne, no bo nie może być inaczej, samorządy nie korzystają z gwarancji depozytów w przeciwieństwie do pozostałych klientów a natomiast klienci mogą liczyć na gwarancję w maksymalnej wysokości 100 tysięcy euro. Eee, no z jednej, zależy od punktu widzenia, może się to wydawać duża kwota, może się to wydawać mała kwota, ale chodzi przede wszystkim o samą też zasadę etyczną, czyli dlaczego moje ciężko oszczędzane środki czy powiedzmy ciężko zarobione środki, na które na przykład haruję 12-14 godzin dziennie, ponieważ prowadzenie własnej firmy to nie jest jednak e, zabawa. Dlaczego ja w tym momencie mam nie mieć do nich dostępu, kiedy potrzebuję na przykład to zapłacić, to zapłacić, zapłacić kontrahentom, e, kupić maszynę, bo akurat jest okazja, a w zamian za to mogę jedynie wypłacać za, za powiedzmy po 200, może 500 zł na tydzień. No. Sytuacja niezaprzyjemna. No, podobne, podobne y, sytuacje bejlinowskie mieliśmy również, było zagrożenie również we Włoszech, tak? No. Włochy miały przed covid jeszcze przygodę w postaci takich zapowiedzi zawału finansowego, czyli takiego dużego kryzysu w bankach włoskich. PKO polskie Przeżyło to rykoszetem, bo tam się zlikwidowało kilka funduszów z tym powiązanych. Między innymi Pirelli był taki bank i fundusz inwestycyjny bardzo dobrze prosperujący. Z tym związane to się później ulotniło i sprzedane zostało na pniu. No, bardzo ciekawe tutaj były zabawy, także na lokalnym naszym polskim podwórku, bo Włosi okazali się w tym krytycznym momencie dużym inwestorem, i kiedy mieli własne kłopoty, to po prostu te zewnętrzne pozycje hurtowo likwidowali. Być może. Taki scenariusz dotknie Polskę to jest najważniejszy czynnik ryzyka w strefie euro. Obecnie stąd się wzięło zapobiegawcze, wzięły się pomysły z rządu dobrej zmiany o tak zwanej repolonizacji banków. Po to, żeby zapobiec temu ryzyku, no, te plany poniechano, bo się okazało, że no niestety ambicje są zbyt wygórowane, trzeba by wyłożyć setki miliardów na taką operację, na to państwa polskiego nie stać. Czyli repolonizacja e, banków duża, e, tak naprawdę nie, nie jest w stanie um, ujrzeć światła dnia, no bo um, niestety chodzi o zbyt duże pieniądze. A byłaby ona potrzebna po to, żeby zapobiec temu ryzyku finansowemu... Um, um, strukturalnemu, które wisi nad Polską, nie jesteśmy członkiem strefy euro, ale gdyby coś się stało w strefie euro, między innymi we Włoszech, które są czynnikiem zagrożenia już od kilku ładnych lat, no to wtedy nie tylko banki włoskie, które już zredukowały swoje pozycje w instytucjach zewnętrznych, między innymi w Polsce, ale w ogóle ciśnienie włoskie na cały system europejski, system euro doprowadziłby do kaskady upadłości i likwidacji pozycji najbardziej zagrożonych albo najmniej istotnych z punktu widzenia strategicznego. No i tu przychodzą na myśl właśnie inwestycje w rynki zewnętrzne dla Centrum strefy euro, czyli bliska zagranica, jak to mówią Rosjanie, czyli właśnie Polska i nasze e, kraje sąsiednie, które mają jeszcze własne waluty, czyli nie mają euro. Aktywa w tych krajach są postrzegane z punktu widzenia euro jako mm, inwestycje mm, poziomu drugiego, czyli nie euro, czyli bardziej ryzykowne. No i właśnie tych, jako niezbyt organicznie związanych z tym rynkiem podstawowym, będziemy się pozbywali, bo przecież bliższa koszula ciału. Kiedy ratujemy ciało, sprzedajemy koszule. Proste. No i tak to się zawsze odbywało. Nie, To nie jest twierdzenie z podręcznika, tylko obserwacja wydarzeń odbywających się regularnie w każdym kryzysie. Tak się zawsze postępuje. Wszystkie firmy międzynarodowe tak działają, w szczególności banki. Wobec tego ci wszyscy zagraniczni udziałowcy, zwłaszcza ze strefy euro, którzy posiadają znaczące aktywa w polskich bankach, w momencie kryzysu wiadomo, że będą próbowali się ich pozbyć i najgorsze jest to, że wszyscy naraz. No, a w takim momencie chętnych do przejęcia po prostu nie ma, no bo jest kolejka sprzedawców i nie ma żadnych chętnych. To bardzo niepokojąca sytuacja, przecena hurtowa aktywów bankowych, mimo ich y, często bardzo dobrej kondycji, wisi nad nami jak mierz Damoklesa. Ja nie mówię, że to się zrealizuje, ale gdyby miało miejsce duże zawirowanie w centrum euro, no, to Polska po prostu znalazłaby się w tym scenariuszu. Nie ma innej możliwości. Dlatego właśnie zagraniczne oddziały banków w Polsce są postrzegane z punktu widzenia bezpieczeństwa systemowego jako gorący kartofel, bo w najbardziej nieodpowiednim momencie mogą wybuchnąć. Taka jest prawda. Nabyli własność, mają te oddziały, mają portfele kredytów idące w grube setki miliardów. No i co? No i kiedy będzie niedobrze, to się tych aktywów pozbędą razem z tymi wszystkimi oddziałami, no i z tysiącami kredytobiorców na setki miliardów. No i to samo w sobie jest bardzo poważnym źródłem ryzyka systemowego wobec euro jako takiego. A wiemy, że nie jest to waluta, która jest systemowo stabilna, bo ma wciąż nieuregulowane podstawy gospodarcze. No i poważny kłopot i konieczna laurka dla obecnego prezesa NBP, czyli pana Glapińskiego, który na tej wąskiej ścieżce między stylną a charybdą stara się jak może kroczyć i trzymać naszą stabilność i tu największy medal mu się nadaje za uporczywą, nienaganną i nie... Nie, nie, nie znającą żadnych kompromisów obronę złotego, zwłaszcza w formie gotówkowej, która z ostatniego bilansu NBP-u wzrosła kilkanaście procent, bo emisja pieniądze, jak stwierdzisz z ostatniego raportu dzisiejszego, z listopada, wzrosła o kilkanaście procent, a akcja kredytowa i e, wzrosła zaledwie o marne kilka procent, aktywność gospodarcza tak jakby nawet spadła, więc skąd się bierze ta emisja pieniądza? No to już Ci wyjaśniam. Bierze się z emisji gotówki. Gdzieś tam chomikowanej w rączkach naszych obywateli, przecież nie na rachunkach bankowych. Mhm. Jest, istnieje jeszcze jedno zagrożenie, jeszcze jedno zagrożenie dla sektora bankowego, dla jego wywrot, powiedzmy w wypadku jego wywrotki dla, dla nas, dla nas czyli klientów. E, mianowicie fuzje bankowe, fuzje bankowe, które, o których zazwyczaj informuje się y, przy sztucznych ogniach, y, rautach, strzelających korkach od szampanów. Które tak naprawdę są zagrożeniem, ponieważ tworzą one organizmy typu too big to fail. No i niestety, zarówno w, naszej, w naszym zakątku świata, w eurozonie, jak i w Stanach Zjednoczonych no jest to nurt tak naprawdę od dekady, który, który przyspiesza. W 2022 roku chociażby, robiąc takie bardzo, bardzo szybciutkie rozpoznanie, tak, y, mamy informację, że w Hiszpanii Kajaksa Bank i Bankia dokonały fuzji, tworząc największego pożyczkodawcę w Hiszpanii, który ma praktycznie 20, mil, 20 milionów klientów. We Włoszech Intensa Sao Paulo y, zaje, y, połączyło się z Ubi Banka. Y, Sprawą, powie sprawą, powiedzmy, którą ostatnimi tygodniami, ostatnimi miesiącami żyje Europa, no to są negocjacje czy rozmowy Credit Suisse oraz UBS, czyli szwajcarskiego giganta. E no, czy, czy, czy się połączą, czy nie? Bardzo ciekawa sprawa. E natomiast, e jeżeli by popatrzeć na rynek za wielką wodą w Stanach Zjednoczonych, no to... Sześć, bank, sześć największych banków z Wall Street, czyli JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs i Morgan Stanley. Łącznie posiadają one 48% aktyw i depozytów amerykańskiej bankowości. Pozostałe 52% należą tak naprawdę do 5000, 5000 plus liczby mniejszych banków, często o zasięgu lokalnym, często o zasięgu stanowym lub wychodzącym lekko poza stan. Ale to jest, to jest 48% w rękach sześciu podmiotów. Wow, dużo. A jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze, że pomiędzy 2006 a 2017 roku Fed nie odrzucił żadnej aplikacji o połączenie banków, o, tak zwany merger, no to będziemy mieli już bardzo, interesujący, bardzo interesującą wizję świata. A tych w Stanach Zjednoczonych, tego rodzaju aplikacji w tym okresie było prawie 4000. Czyli mamy do czynienia z gigantycznymi konsolidacjami, które, no, nie ukrywajmy, no duży bank posiada powiedzmy dużo kapitału, dużo aktyw, bardzo wielu klientów. I w sytuacji, jeżeli byłby potrzebny dla przykładu bail-in, no to większa ilość ludzi zostanie zagrożona. A oczywiście, a oczywiście, jeżeli mówimy o tego typu podmiotach, no to jak już wspomniałem, too big to fail, więc upadek takiego giganta spowodowałby problemy całego systemu, więc lepiej mu upaść nie dać. A więc... Widzimy tutaj dwie różnice, dwie bardzo ważne różnice pomiędzy bail-outem a bail-inem. Bail-out, wymagał, który został przeprowadzony przy poprzednim kryzysie, wymagał zgody rządowej w Stanach Zjednoczonych. Rząd musiał wyrazić zgodę na zwiększenie kredytu dla sektora czy instytucji. Dopiero na poziomie, na poziomie kongresu, dopiero wtedy, dopiero wtedy taki pakiet pomocowy udzielano, żeby zapewnić bankom płynność. W wypadku bail-inu takiej zgody i taka zgoda już nie jest potrzebna. Tutaj każdy bank we własnym zakresie yy, może to zrobić, niezależnie od innych i tak naprawdę, no cóż, różnica jest taka, moim zdaniem, że bail-outu. My, jako zwyczajni, jako zwyczajni kowalscy posiadający konto w banku, teoretycznie od razu nie odczujemy, a raczej długoterminowo poprzez gospodarkę y, kraju. Natomiast w wypadku bail-inu od razu będziemy mieli problem z dostępem do naszych środków. E, no i właśnie no i właśnie tutaj wypadałoby wspomnieć o tym przykładzie, o tym przykładzie cypryjskim. Troszeczkę, troszeczkę głębiej go umówić, jeśli można. E, Dlaczego ten Cypr? Tak? No, Cypr w latach 70. -tych, 80. -tych, ze względu na swoją pozycję geograficzną wyrósł na taki hub finansowy pomiędzy południową Europą, pomiędzy Azją i północną Afryką. Bardzo dużo kapitału płynęło tam ze strony rosyjskiej. To była największa grupa zagranicznych, zagranicznych posiadaczy kont, no, ale drugą największą byli Grecy. W wypadku kryzysu finansowego z 2008 roku płynność finansowa Cypru po prostu padła. Próbował ją w pewnym momencie, rato, w pewnym momencie ratować Rosja, ale to była pożyczka, która docelowo miała pomóc w wpłaceniu zobowiązań spowodowanych właśnie okresem zapadalności cypryjskich papierów dłużnych. Jednak ta pożyczka nie była przeznaczona na dokapitalizowanie banków cypryjskich. Rezultat był taki, że pomogła ona niby trochę rządowi, ale nie rozwiązywała w żaden sposób problemu sektora. Dlatego rząd cypryjski został zmuszony poniekąd do rozmowy ze swoimi największymi przyjaciółmi z Europy, z Unią Europejską, do której na notabene należy, o bailout. Rozpoczęto zatem rozmowy z Europejskim Mechanizmem Stabilności, czyli z Trojką y, Komisją Europejską, Europejskim Centralnym Bankiem, no i IMF-em. Trojka zgodziła się ostatecznie. E, o warunkach powiem za chwilę. No i rząd cypryjski mógł w kwietniu 2013 roku ogło, o, obwieścić szczęśliwą nowinę o rekapitalizacji całego sektora na no, kosztem zamknięcia jednego banku. Op. Nowina... Nie, nowina Szczęśliwa, no to powiedziałem tutaj ironicznie. Yy, dlaczego? No, okazuje się, że Cypr potrzebało 17 miliardów euro. Tak, Niemcy nie chcieli dać 17 miliardów euro. Yy, pani kanclerz Merkel nie chciała w ten sposób przyłożyć ręki do, chociażby do wykupu, do wykupu tutaj pieniędzy, yy, środków rosyjskich i to jeszcze w roku. Elekcyjnym. No a można się domyślać, że chodziło tutaj o różnego rodzaju, yy, nazwijmy to delikatnie, czyszczenie pieniędzy. No, w rezultacie Trojka poprosiła, w cudzysłowie oczywiście, Cypr, żeby ten zorganizował 7 miliardów, nawet pomimo, że rządu nie było na to stać. Yy, rząd cypryjski no, musiał został zmuszony w ten sposób do zorganizowania bail-outu. To znaczy oficjalnie były dwie opcje. Opcja pierwsza e, robimy bail-in, przepraszam, do bail inu. E, Robimy bail-in na wszystkich i opcja druga robimy bail-in bail na obywatelach zagranicznych. Wybrano opcję drugą. Opcja ta uderzyła właśnie w aktywa rosyjskie oraz uderzyła w aktywa greckie. Greków, którzy w tym momencie bardzo ciężko wychodzili z kryzysu finansowego i którzy w dużej mierze przynosili swoje środki do bank, banków cypryjskich. No nie, nie wyobrażajmy sobie, że, że milion Greków przeniosło tam, no, ale paręnaście dobrych tysięcy, to parę dziesiąt tysięcy, na pewno na pewno tam, na pewno tam przeniosło. Środki zgromadzone w bankach, znaczy tutaj konkretnie mówimy na przykład o laiki bank, banku, który, upa, banku, który upadł. Środki poniżej 300 000 euro, 100 tysięcy euro przetransferowało do Bank of Cyprus, a kapitał udziałowców i wszystko powyżej tej kwoty odpisano jako nieubezpieczony kapitał. E, nie istniała furtka do częściowego zwrotu w postaci likwidacji złych aktyw banku i potem wypłaty, no ale dobrze wiemy, że takie coś... E, nie miało prawa się zdarzyć. Nie miało prawa się zdarzyć. E, trzeba tutaj dodać jeszcze. Trzeba tutaj dodać jeszcze, że, mm, że owszem, ten bail in dotyczył tak naprawdę no, kąt powiedzmy rosyjskich, greckich, zagranicznych, tak? Ale cała sytuacja spowodowała również wakacje. Wakacje bankowe na terenie wyspy, czyli wszystkie banki na czas. Na określony okres czasu zamknęły się, a klienci byli spanikowani po prostu różnego rodzaju dopływem informacji. Zamknięcie banków spowodowało, że nie można było zrobić ranów na bank. Robiono zatem rany na bankomaty. Te wyschły momentalnie. W momentalnie kto posiadał pieniądz, gotowy, żywy pieniądz, albo towary, właśnie rolne, które mógł spieniądzić, być, miał szansę przetrwania. Inne osoby nie. Inne osoby po prostu zwyczajnie nie. Więc y, sytuacja tak naprawdę bardzo nieprzyjemna. Cypr owszem posiadał fundusz gwarancyjny, bankowy, bankowy gwarancyjny. Ba, bardzo się nim chwalił za granicą, ale prawda była taka, że ten fundusz był y, raczej już goły i wesoły. Wiadomo, że została, że po, po całym procesie bail-inu tutaj obywatele greccy, dla przykładu przy pomocy kilkunastu kancelarii prawnych, w tym m.in. jednej amerykańskiej, złożyli, pro, złożyli pozew sądowy o odszkodowania. Do, to jest pozew przeciwko rządowi cypryjskiemu. Według jednych wyliczeń mowa o kwocie, o kwocie utraconej przez depozytariuszy w wysokości 4,2 miliarda Euro. Ostatnio jak sprawdzałem przygotowując się do tego do naszego nagrania dzisiejszego, no to jest jakiś postęp w tym temacie, czyli mówimy o postępie, który trwał 7 lat, polegający na tym, że, że tutaj zezwolono na przekierowanie tej sprawy już bezpośrednio przeciwko rządowi cypryjskiemu. Więc więc, więc proces potrwa jeszcze kilkanaście lat. Podejrzewam, że z mizernym skutkiem, no a postępowanych niestety jest wielu. No rząd może się okazać nawet winny, niemniej z odpowiedzialności osobistej nie można będzie wyegzekwować, bo rząd przecież jest jedynie realizatorem polityki państwa, czyli za wszystkiego. Fanaberje, odpowiada samo państwo z definicji tego państwa. No i tyle, więc ani premiera, ani ministra finansów, ani prezesa banku, który te nowe przepisy zatwierdził, nie będzie można pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej, ani żadnej innej. Ewentualnie, po wielu latach sporów, być może ktoś uzyska jakieś uczynienie. Moralne, a może finansowe, znów od samego państwa cypryjskiego, które tak jakby groszem specjalnie nie śmierdzi. Więc hmm, być może nawet, jeżeli Sprawiedliwość miałaby zwyciężyć, to być może Cypr ogłosi powtórną upadłość finansową. I powtórny bail-in banków prowadzących główne rachunki rządowe. Tylko, że ten, tylko, że ten już będzie dosyć problematyczny, ponieważ yy, te 7 lat temu, 7-8 lat temu yy, na Cyprze nadal istniał kapitał zagraniczny. Natomiast biorę, jeżeli, jeżeli miało miejsce to, co miało, czyli bail-in na poziomie yy, krajowym, no to podejrzewam, że tutaj kapitał chociażby właśnie zagraniczny zaczął sobie szukać y, innych, nazwijmy to, centrów finansowych. Więc tak, ale... cypr, cypr możemy dołączyć zdecydowanie do tej grupy południowych PIGS. No ale z punktu widzenia prawnego, jeżeli weźmiemy taką sytuację, ten konkretny przykład, to jeżeli by miało do, dojść do pozytywnego ze strony y, pozwów rozwiązania tego konfliktu wszystkich pokrzywdzonych, którzy przychodzą i mówią bo mi tu ukradziono tyle i tyle tysięcy gdyby doszło do tego rozwiązania no to winne będzie w świetle prawa i też zdrowego rozsądku państwo cypryjskie notabene Podawane wątpliwość ostatnio przez sułtana tureckiego Erdogana, ale to na marginesie. Więc ten cypr należący do Unii Europejskiej, realizujący wszystkie dyrektywy unijne, powie wówczas, no dobrze, to wobec tego nasz rząd jest wedle tego wyroku sądowego winny wam ile? 300 miliardów euro, tak? To my tych pieniędzy nie mamy, ogłaszamy upadłość. No i w wyniku upadłości likwidacyjnej banku prowadzącego wszystkie rachunki bankowe rządowe okaże się, że mamy 10 albo 15% na zaspokojenie tych roszczeń i przeprowadzimy zgodnie z dyrektywą unijną bail out tego banku. Czyli wszyscy <głosy> depozytariusze będą po jednej stronie i wszyscy właściciele kapitału w tym banku, a po drugiej stronie będą wszyscy... Roszczenio... biorcy, czyli zgłaszający roszczenia wobec banku, czyli tak zwani wierzyciele, no i syndyk to podzieli, no i stwierdzi, no po tej stronie mamy 100, po tej stronie mamy 60, będzie redukcja roszczeń o 40% i wszyscy dostaną solidarnie z tych 100 60, no, czyli 40% rabatu będzie na wasze roszczenia, przy okazji upadnie największy bank państwowy i cały sektor finansowy e, państwa pod tytułem Cypr po prostu legnie totalnie. No, taki będzie efekt finansowy, praktyczny takiego rozwiązania, prawnie poprawnego i jak mówię sprawiedliwego, ale czy pożądanego z punktu widzenia finansowego no nie do końca jestem przekonany czyli to całkiem nieźle No, optymistycznie to mówię, ale gdyby coś takiego zaszło, wyobraź sobie taki scenariusz gdyby on się rozegrał to już była rewolucja, już było niedobrze i była rzeź a jedynym lekarstwem na tę sytuację będzie powtórna rzeź winiątek i także cierpienia. Czy do tego władze publiczne i sądowe doprowadzą? Wątpię. Wobec tego już rozumiesz, w jakim ciasnym załuku się znaleźliśmy w tej Unii Europejskiej. Ja nie mówię, że Polska jest w tej samej sytuacji co Cypr, bo to jest nieprawda. Ale już masz takie jakby świtające przeczucie, że no kurde, z tymi nowymi dyrektywami to jednak to nie jest takie wszystko piękne. Wygląda na papierze bardzo dobrze. Ten fundusz gwarancyjny i te wszystkie inne cuda na papierze wyglądają znakomicie. Ale w praktyce no, życzyłbym sobie i tobie, żebyśmy w to nie wchodzili, bo jak raz wejdziemy do tego um, ciemnego zaułka, to będzie rzeź, niewiniątek i, i mordobicie. Będzie bardzo nieładnie. Więc ja oczywiście nie przewiduję, że coś takiego się wydarzy. Nie chciałbym, żeby coś takiego miało miejsce. To nie jest moja główna, wiodąca prognoza, ale sam przyznam, że skoro takie przepisy przyjęto, to coś jest na rzeczy, tak? To wiedz, że coś się dzieje, jak mawiał klasyk. Jest jakiś dym, co coś się pali, tak? No, no, no, no, no dobrze, dobrze kombinujesz. To dalej wypadałoby rozwinąć ten wątek, ale wybacz, ale w pierwszym odcinku chyba nie, nie ustalimy, gdzie się pali konkretnie. <grych> nie musimy, musimy musimy zostawić niektóre niektóre tajemnice na kolejne odcinki, a również na Nasz webinar, tak? Nie możemy tutaj odkrywać wszystkich, wszystkich asów z rękawa od razu wyciągać, prawda? Marketingowy geniusz się odezwał. No dobrze, dobrze, prawidłowo to w telewizji tak samo działa. Ja tylko jeszcze, już zamykając w tym momencie wątek Cypru, ja dodam jeszcze Państwu parę statystyk finansowych, czyli około według wyliczeń tak to nie są też oficjalne wyliczenia w około 30% 7% spośród 68 miliardów jakie w depozytach były wówczas na Cyprze pochodziły z zagranicy teraz tak te zagraniczne pieniądze czy stanowiły 25,5 miliarda euro spośród 37,5 miliarda euro depozytów przewyższających 100 tysięcy euro. Innymi słowy, praktycznie całość zagranicznych pieniędzy będących na Cyprze podówczas była w nieza, na właśnie na niezabezpieczonych kontach, a 68% spośród nich pochodziło z zagranicy. Więc możemy sobie wyobrazić już, z jakiego rodzaju y, rajem finansowym też mieliśmy do czynienia, jeśli chodzi o cypr. No była to gigantyczna pralnia, dobrze funkcjonowała. Putin się tym cieszył, bo miał tam wiem, zaufanych ludzi, obracających dużymi pieniędzmi. No i można było różne dziwne kontrakty, tam bardzo lukratywnie, tanio. Załatwić, no, zapłacić kolegom, tu przelewy szły, wszystko było legalne, rubel się zamieniał w euro, euro się zamieniał w dolary, wszystko kwitło, no, jak się nie cieszyć w Lima Sol. Dyskoteki do czwartej nad ranem funkcjonowały, były wszystkie tronki greckie dostępne w barku za pół ceny, bo to zwolnione słano, kochany, no, żyć nie umierać. Mm -hmm. Natomiast tak, my tutaj powiedzieliśmy o zagrożeniach, nazwijmy to sektorowych dla naszych pieniędzy, tak? No ale, yy, pamiętajmy też, no to będzie troszeczkę, to będzie troszeczkę takie dziwne, że powiedzmy, po, mówiąc po, o bankach, nagle przechodzę do czegoś takiego, ale pamiętajmy również o zwyczajnych po prostu, yy, Oszustwach oddolnych, zwyczajnych, yy, zwyczajnych po prostu szabrowników, bandytów, oszustów, czyli różnego rodzaju yy, nakładkach na bankomaty, różnego rodzaju programach śledzących. Yy, ostatnio byłem świadkiem bardzo, bardzo prostego, bardzo, bardzo prostego aczkolwiek skutecznego motywu. Yy, po przechwyceniu danych klienta, Czyli załóżmy imię, nazwisko, adres, data urodzenia, czyli standardowe rzeczy, które musimy podać zakładając konto, nie wiem, gdziekolwiek na... Może nie na Facebooku, ale załóżmy na eBayu, gdziekolwiek, tak? Mając tego typu rzeczy, wyst ktoś wystąpił o aplikację, wystąpił, złożył aplikację o kartę kredytową, e, czekał pod e, domem delikwenta, aż przyjdzie poczta. W momencie, no bo to coś takie otrzymuje się SMS-a, prawda, że o dzisiaj będzie już przesyłka śledzona. E, w momencie pojawienia się listonosza, przesyłka została przechwycona. Miesiąc temu miesiąc później, miesiąc później nieświadoma osoba nagle dowiaduje się, że no, zadłużenie na karcie kredytowej istnieje i jest ono duże. Także proszę też uważać na tego rodzaju powiedzmy zwyczajne, zwyczajne po prostu skamy, czy oszustwa. No i tutaj tak naprawdę mm, trochę etyczne pytanie, mianowicie przez kogo lepiej być, zostać oszukanym przez dużą firmę, czy przez takiego że przez takiego wyrafinowanego złodziejaszka. Myślę że, najlepiej przez, myślę, że najlepiej przez nikogo. Myślę, że najlepiej po prostu stosować metody samoobrony finansowej, czyli wiedzieć, co się dzieje, orientować się, no i przede wszystkim trzymać również środki, może nie tylko w żywej gotówce, ale w różnego rodzaju aktywach, nazwijmy to bezpiecznych. No, absolutnego bezpieczeństwa nigdy i nigdzie nie było i nie będzie. No, można do tego dążyć, e, mając rozeznanie, co naprawdę się dzieje, no bo te e, masowe oszustwa z, przy użyciu kart kredytowych i innych form no, transmisji elektronicznej są nagminne i wciąż rosną. A mimo tego światowi rządziciele wciskają nam do gardeł Pieniądz elektroniczny, który ma być panaceum na wszystkie bolączki, i ma być wspaniałym rozwiązaniem na nasze problemy gospodarcze. Ale niestety, kurde, okazuje się, że prymitywni bandyci, siedemnostolatkowie z minimalną wiedzą potrafią nas odkurzyć z oszczędności na grube setki tysięcy. Przy użyciu tych własnych narzędzi i wtedy co? No i wtedy nadzór bankowy mówi, ale proszę pana, no nie byliśmy w stanie temu zapobiec. No nie byliśmy w stanie, ale dlaczego zmuszacie nas do używania tych nowych narzędzi, które są zabójcze? ale to taki nowy trend, to wie pan, to jest wszystko takie nowoczesne, idziemy ku przyszłości i tak dalej, musimy iść w tę stronę. No, musimy, ale dlaczego po trupach i dlaczego my za to wszystko musimy zapłacić, tak? I w ogóle kto to wszystko wymyślił? No, to są bardzo dobre pytania, z którymi się zostawiam do osobistego rozpatrzenia, bo przecież to, co, o czym mówimy, to są obrazki z życia codziennego, Mhm, mm dokładnie. A my kończymy dzisiejszy odcinek mielenia z Azorem na Bogato to jest odcinek numer 49. Ojejku, to to, to to, to, to muszę przygotować jakieś specjalne. Kochany, mamy jubileusz. Tak, tak. Ja Tak. Tak, jak stare dobre małżeństwo, pięćdziesiątka. Zoro, Zoro, ponieważ, ponieważ przez 49 odcinków ja zaczynałem każdy odcinek jakąś, jakąś powiedzmy przemową, wstępem to 50. Pozwolę w takim razie Tobie zacząć. Ju, już, już jestem, już się przewracam. Już, nie wiem co mam zrobić. Panie, gdzie jest pogotowie? który jaki to jest numer? 112, 911. Co się, co się robi tutaj? Tak, także Państwo wybaczycie, musimy kończyć, bo muszę szybko wzywać karetkę. Facet dostał mało. usłyszał tekst i się przewrócił, no. Ładne, kwo, ładne kwiaty. A mam puste konto, wiedziałeś o tym, nie? No, w związku z tym, no, co mam zrobić? <głosy> Dzwonić do KNF-u, do, do poradni psychicznej, czy nie wiem co, do linii samobójców sam zrobić? <głosy> Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w kolejnym odcinku Mielenia ze Zorro na bogato. Dobranoc Państwu. Dobranoc tymczasem, kłaniamy się. No i co? Panie dyrektorze? Koneserów poważnej informacji zapraszamy na bloga szanownego Zorro. To jest zezorro.blogspot.com gdzie można nabyć tygodniowy przegląd wydarzeń, jak zawsze z komentarzem. Teraz zapraszamy także na witrynę bloga Bogaty Men